Jakuba, rozdział drugi. Bracia moi, miejcie wiarę w pełnego chwały Pana naszego Jezusa Chrystusa, nie czyniąc różnicy między osobami. Albowiem gdyby wszedł do zgromadzenia waszego mąż, mający pierścień złoty, we wspaniałej szacie, a wszedłby też i ubogi w nędznym odzieniu, i wejrzelibyście na tego, co ma wspaniałą szatę, i rzeklibyście mu, ty siądź tu wygodnie, a ubogiemu rzeklibyście, ty stań tam albo siądź tu u podnóżka mego. To czyż nie uczynilibyście różnicy między sobą i nie staliście się sędziami mającymi złe myśli? Słuchajcie, bracia moi mili, czyż Bóg nie wybrał ubogich na tym świecie, aby byli bogatymi w wierze i dziedzicami królestwa, obiecanego tym, którzy go miłują? Ale wy znieważyliście ubogiego. Czyż nie bogacze uciskają was i czyż nie oni ciągną was do sądów? Czyż nie oni znieważają zacne imię, którym się wy nazywacie? Jeśli zaś wykonujecie zakon królewski według pisma, będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego, dobrze czynicie. Lecz jeśli czynicie różnicę między osobami, to grzech popełniacie i jesteście uznani przez zakon jako przestępcy. Albowiem ktokolwiek zachowuje cały zakon, a zgrzeszy w jednym, staje się winnym wszystkich. Bo ten, który rzekł, nie cudzołóż, rzekł też, nie zabijaj. A jeśli nie cudzołożysz, ale zabijasz, stajesz się przestępcą zakonu. Tak mówcie i tak czyńcie jako ci, którzy według zakonu wolności mają być sądzeni. Albowiem jest sąd bez miłosierdzia temu, który nie okazał miłosierdzia, a miłosierdzie góruje nad sądem. Cóż pomoże, bracia moi, jeśli by kto rzekł, że ma wiarę, a uczynków by nie miał? Czyliż go wiara zbawić może? A gdyby brat albo siostra byli nadzy i brakłoby im codziennego pożywienia i rzekłby im kto z was, idźcie w pokoju, ogrzejcie się i najedźcie się, a nie dalibyście im tego, co potrzeba dla ciała, cóż to pomoże? Także i wiara. Jeżeli nie ma uczynków, martwa jest sama w sobie. Ale rzeczek to, ty masz wiarę, a ja mam uczynki. Pokaż mi wiarę swoją bez uczynków Twoich, a ja Ci pokażę wiarę moją z uczynków moich. Ty wierzysz, że Bóg jest jeden? Dobrze czynisz? Demony w to wierzą i drżą. Ale czy chcesz wiedzieć o człowiecze marny, że wiara bez uczynków martwa jest? Abraham, ojciec nasz, czy nie został usprawiedliwiony z uczynków, gdy ofiarował Izaaka, syna swego na ołtarzu, czy widzisz, że wiara współdziałała z uczynkami Jego i z uczynków wiara doskonałą się stała? A tak wypełniło się pismo, które mówi i uwierzył Abraham Bogu i poczytano mu to za sprawiedliwość i przyjacielem Bożym nazwany został. Zatem czy widzicie, że człowiek usprawiedliwiony bywa z uczynków, a nie jedynie z wiary? Podobnie i Rachab, przetecznica, czyż nie z uczynków została usprawiedliwioną, przyjąwszy posłańców i wypuściwszy ich inną drogą? Albowiem jak ciało bez duszy jest martwe, tak i wiara bez uczynków martwa jest.